み込むてアクセルかけ行くわないさそうないよ4の抜ける激込む囁き Naruto! A to co? Gdzie ja do licha jestem? Ua! Mało brakowało. Jakoś przeżyłem. Chociaż mogło się obyć bez upadku na kark. Ja cię kręcę! Niesamowite! O, rany, ale olbrzym! Zaraz. Co jest grane? A to co? To jest... Ropucha. Chyba... Spójrzmy. Nie widzę ogona! Udało się! Tym razem nie przywołałem tego ani tego! Przywołałem prawdziwą ropuchę! Lata skacze, czaj się! Ropucha rządzi! <śmiech> Wygląda na to, że tym razem Naruto samodzielnie uwolnił czakrę lisa. Mimo to nie mogę jeszcze stwierdzić, że jest w tym dobry. Trochę przesadził z ilością czakry, żeby spośród wszystkich stworzeń przywołać to. Ha, ha, ha, ha! Nareszcie to zrobiłem! Strętny bachorze! Czy zdajesz sobie w ogóle sprawę, czyją głowę właśnie podeptałeś? Pozwól, że ci powiem. Jestem mądry i potężny Lord Kamabunta, król rapów, a ty jesteś głupcem! Co to za jeden? Wydawał się spoko, ale teraz nieco przesadza. Akurat teraz, gdy chciałem zażyć świeżego powietrza, musiał mi spaść jakiś smarkacz! Hej, Jiraja! Gdzie jesteś, Jiraja? Co ty sobie wyobrażasz? Uuuu! Sytuacja nie wygląda dobrze. Nawet ja nie radzę sobie z Gama Buntą. To trudny egzemplarz. Jiraja! Wejdź z ukrycia tchórzu! Uuu. Nie miałbym łatwego życia, gdyby mnie znalazł, więc ulotnie się póki mogę. Hej, smarkaczu! E, tak? Gdzie ukrywa się Dżiraja? Ha? A kto to Dżiraja? Nie znam żadnego... Nie udawaj, durnia! Mówię o tym popa prańców, który nazywa się Żabim Mędrcem. Gdzie on jest? No więc? Ja się naprawdę boję. Posłuchaj, wydałem ci rozkaz. Jeśli go wykonasz, być może nawet uczyniecie moim słuchom. Lepiej się pospiesz i odpowiadaj! Dobra, dobra, jest na klifie, Królu Ropuch. Na górze? Co ten chłopiec ze mną najlepszego wyczynia? Przywołuje mnie w takiej ciemnej noży! Ale... Ee... Co znowu? Ech, najzabawniejsze jest to, że to ja cię tutaj przywołałem. Widzisz, spadałem z klifu i pomyślałem, że mnie uratujesz, więc... Dzięki, szefie! Mm. Mm. Ha, ha, ha, ha. Żarty sobie stroisz? Co taki mały Bachor może wiedzieć o przywoływaniu? Niemożliwe, by ktoś tak mały jak ty był w stanie przywołać kogoś takiego jak ja! Ha? Ale to prawda, nie kłamie! Ja naprawdę cię przywołałem! Zamknij się żabi głąbie! Od momentu, gdy się tu zjawiłeś, w ogóle nie dajesz mi dojść do słowa Ale to ja cię przywołałem i to ja jestem twoim panem Więc zacznij mnie szanować i rób co ci każę! Kumalski Ropucho? Że co? Masz dupet chłopcze Czy ty w ogóle wiesz z kim rozmawiasz? Jesteś małym, bezczelnym gamoniem. Jeszcze niedawno robiłeś pieluchy. Jak śmiesz mówić lordowi do Mabuncie, królowi Ropuch, że jesteś jego panem, przegnąłeś! Dzięki gamabuncie Naruto wydostał się na górę. To była jasna. <śpiewanie> Ci powiedzieć, wredny smarkaczu, że nawet jeśli uwierzyłbym w historię, że to tobie udało się mnie przywołać, a do tego jeszcze długa droga, to za żadne skarby nie mogę się zgodzić, żeby moim panem został ktoś, kto nie potrafił trzymać się na moim drzbiecie. Łapiesz? Hmm? A teraz, skoro już tu jestem... A Jiraja najwyraźniej mnie nie potrzebuje. Pójdę sobie na mały spacer po okolicy. Nie, zaczekaj! Posłuchaj, zabieraj się stąd i wracaj do domu. Nie ma co ukrywać, że nie nadajesz się nawet na mojego sługę. <śmiech> <śmiech> Co? ty sobie w ogóle wyobrażasz? Skoro zaczniesz mnie szanować dopiero, gdy utrzymam się na twoim grzbiecie, w takim razie zrobię wszystko, żeby do końca dnia z niego nie spaść. Czy ci się to podoba, czy nie? Co? Słyszałeś! A gdy mi się to uda, będziesz zmuszony uznać mnie za swojego jedynego pana i władcę. Zarozumialec z ciebie! A rób sobie co chcesz, tylko nie myśl, że ułatwię ci sprawę! Spadaj! Muszę użyć czakry! Nie starczy mi jej! Posłuchaj uważnie królu ropuch! Nazywam się Naruto Uzumaki! Któregoś z dnia zostanę Hokage! Pamiętaj o tym! Nie obchodzi mnie to! Ha, ha ha! Zaczyna się robić interesująco. Złaś za mnie! Witajcie! Zapraszam, zapraszam! Dzisiaj mam zamiar jeździć do oporu! Ci się znowu poszli wsuwać. Zgaduję, że to ich nagroda za bardzo ciężki trening. Hej, Kankuro, myślałam, że masz nie spuszczać z oczu gary. Spokojna głowa. Nawet ktoś taki jak on nie odważy się nabroić w biały cień. Patrz na siebie. Swoją pierwszą walkę stoczysz z tym, jak mu tam, Shikamaru. Mam rację? Nie powinnaś przypadkiem obmyślać taktyki. <gry> Tak cienki bolek jak on nie ma ze mną żadnych szans. Żadnych. Zawaliłaś sprawę. Co? Gdybyś podeszła do egzaminu w ubiegłym roku, to byłabyś już czuninem, Prawda, te Temari? Nie mów tak. Co? Czy ja dobrze słyszę? Chcę, żebyście we troje, jako najlepsi ninja z wioski ukrytej w piasku, przystąpili do egzaminu na czunina. Jednak waszym podstawowym celem absolutnie nie będzie zdanie tego egzaminu. Wykorzystamy tę szansę, żeby zrównać z ziemią wioskę Liścia. Jak to? Dlaczego mamy ją atakować? Przecież podpisaliśmy z tą wioską sojusz. Tak, racja. I ten sojusz to największy problem. A? Nie rozumiem. O, o co ci chodzi? Nie jesteście świadomi wszystkich okoliczności. Gdy zawarliśmy sojusz, ten kretyn, który nami rządzi, wykorzystał to, by znacznie zmniejszyć liczbę oddziałów wojskowych w naszej wiosce. Przekazał również wiosce ukrytej w liściach sprawy, którymi my powinniśmy się zajmować. Najgorsze było jednak to, że drastycznie zmniejszył budżet wioski i zredukował liczbę shinobich. Gdy głowa kraju jest słaba, niestety cierpi na tym cały naród. Nie pozostało nam nic innego, tylko podnieść umiejętności Shinobich, by utrzymać siłę armii. I dlatego stworzyliśmy Shinobich takich jak ty, Gara. Kraina wiatru jest w niebezpieczeństwie. Większym niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to, nasz głupi władca i jego niekompetentni doradcy są zbyt zaślepieni, by to zobaczyć. Dlatego Kazekage, który dostrzegł słabnącą potęgę wioski ukrytej w piasku, połączył siły z wioską dźwięku, by uzmysłowić władcy jego głupotę. Zniszczyć wioskę ukrytą w liściach i ocalić naszą. Musimy przekonać tego idiotę, że do nieuchronnego kryzysu trzeba się przygotować. Jeśli będziemy zwlekać, nasza wioska utraci jakiekolwiek szanse na zwycięstwo z wioską ukrytą w liściach. To nasza jedyna szansa Gara W tej misji liczymy przede wszystkim na ciebie mm. Wiem Na pewno czeka nas wojna z wioską ukrytą w liściach mm. Znowu? Znowu idziemy na wojnę? Poświęciliśmy tak wiele czasu i mnóstwo energii, żeby zawrzeć to przymierze A teraz Zrywamy je Będą ofiary. Ale, ale te Marii Nie rozklejaj się. Taka jest wola Lorda Kazekage. A? Lorda Kazekage? Wszyscy Shinobi są narzędziami do walki. Musicie to zaakceptować. Zrozumiecie wtedy, że Pakt Sojuszniczy stanowi poważne zagrożenie dla naszego życia. To będzie misja rangi A+. Musicie ją wypełnić. Dobrze. Zgoda. <suszy> ale nudy gdy się zupełnie nic nie robi czas płynie bardzo wolno racja <suszy> No, it's so Smutny widok. Musisz przeżywać męczarnie, Naruto. Dobra robota, Baki. Dziękuję, lordzie Kazekage. Zgodnie z planem, w finale wezmą udział nasze trzy pionki. Hmm. A czy sojusz z wioską dźwięku się rozwija? Tak, Ser. Ten zwój zawiera szczegóły planu Wioski Dźwięku. Coś jeszcze? Cóż... Co? Wykrztuś to. Tak jest. Zastanawiałem się, czy nie mógłbyś umieścić przy granicy oddziałów pod pretekstem ćwiczeń. Nas czterech to... Mieszkańcy wioski Liścia nie są głupi. Poza tym w tym rejonie kręcą się oddziały Anbu. Jeśli cię posłuchamy, zostaniemy zdemaskowani. Nasz cały wysiłek pójdzie na marne. Ale dysponując obecnymi siłami... Dlatego wysłałem ci Garę i innych. Odbudowa chwały wioski Piasku jest w twoich rękach. A teraz... Idź. Tak jest. A. Jeszcze tylko trochę. Prawie mi się udało. Jeśli nie spadnę z grzbietu przed zachodem słońca, możesz mi mówić, mistrzu! Ha! Nigdy! Nie mówiłem, że zgadzam na twoją propozycję! I co z tego? Nie mam zamiaru spadać! Ja! Ten chłopak wygląda na wycieńczonego. Nie zdziwiłbym się, gdyby za chwilę runął na ziemię. A, a, a, a, a. Powinienem zignorować tego Bachora, ale myśl, że mógłbym z nim przegrać, nie daje mi spokoju. Nie dopuszczę do takiej sytuacji. Dobra, raz na zawsze pozbędę się tego kłopotu. Ej, smarkaczu! Jak masz na imię? Jak na ciebie wołają? Na imię? Mówiłem ci, Naruto Uzumaki! Posłuchaj mnie, Naruto Uzumaki. Bardzo proszę, nie miej mi tego za słuch. Graj fair, Gamabunto. Dla Naruto to również sprawa honoru. O! Uh. O nie! Nie spadnę! Jestem zbyt blisko zwycięstwa! Nie! Nie! Co? Hmm, niesamowite. Nawet w trudnej sytuacji potrafi użyć tak dużej ilości czakry. Ja! Hmm. Mam Trzymaj się! Jak ci się to podoba? Wciąż jestem na twoim grzbiecie! Tak jest! Przegrałeś! Nie, jeśli spadnie, umrze. Hmm. Masz pecha z Markaczu, a już prawie ci się udało. Niesamowite. Walczył jak równy z równym przeciwko silnemu Gamabuncie. <śmienny> Naruto Uzumaki, tak? Jiraiya ty Dobrze wiem, że ten chłopiec sam mnie tutaj przywołał. Jest naprawdę odważny. Po raz pierwszy od czasów czwartego Hokage, ktoś odważył się wleść mi na głowę. Jak można się było spodziewać, stracił całą swoją energię. Nie będę się sprzeciwiał i oddam mu część swojej mocy. A teraz najlepiej będzie, jeśli trafi do szpitala. Co to było? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi. Włodzimierz Pednarski, Adam Pluciński, Janusz Wituk, Paweł Szczesny i inni. Pozbawione życia, szpitalne sale, nieproszeni goście, urojenia niepokojące umysł dziecka, niespokojne dni, chwila gdy otwierają się zakazane drzwi i wtedy pojawia się on. W następnym odcinku oblężony szpital, złoczyńca się ujawnia. Kto będzie kolejną ofiarą?